Puta dziewięć dziewięć, szóstwa Fortepian! Karolku, jak to pięknie grasz na fortepianie. Dziękuję, mamo. Tata będzie z ciebie dumny, jak wróci z wojny. A może wrócić w każdej chwili. Wiem, mamoniu. Spróbuję dla niego zagrać jak najpiękniej. O, ktoś puka. Pójdę otworzyć. Tak, kochanie. O Boże, tyle miesięcy. Syn przygotował dla Ciebie niespodziankę. Zaczynaj, Karolku. Zobacz, jak Twój syn pięknie gra. Pięknie gra? Kurwa, coś Ty z niego zrobiła. Ja zabijam na wojnie, a ten mały kurewski katolik uczy się grać na fortepianie? Ależ, kochanie, będzie z niego wielki muzyk. Jaki kurwa muzyk? E, Ty kurwo! Co się tak patrzysz, jebany koczkodanie? Z tobą zrobię to samo! Nie. Tyk! Ty mały kątnikasię! Karolek i jego mama zostali pocięci na ponad sześćdziesiąt kawałków. Czasami, kiedy wszyscy już śpią, można jeszcze usłyszeć fortepian.